Ekspresja. Czakra, wiszuttha, gardła, miejsce, szyja, gardło i tarczyca kolor, niebieski żywioł, przestrzeń wiszuttha w sanskrycie oznacza oczyszczenie. Określa centrum energetyczne, które zarządza naszą zdolnością wyrażania naszej prawdy i emocji. W świecie zewnętrznym czakra gardła byłaby pieśnią natury, śpiewem ptaków wyciem wilków i rykiem lwów. To czego doświadczamy na ziemi, jest ściśle związane z emitowaną przez nas energią, z tym, co mówimy, oraz tym, co zachowujemy dla siebie. Czakra gardła pozwala nam dotrzeć do naszej prawdy, aby doświadczyć życia wypełnionego spójnością. Wiąże nas również z naszymi emocjami, tym, jak je wyrażamy, ile skrywamy w sobie i na ile szczerzy jesteśmy ze sobą i z innymi. Vishuddha opiekuje się gardłem, szyją, tarczycą oraz uszami, jako że są odpowiedzialne za słuchanie i bycie wysłuchanym. Kolejny zestaw lekcji, w które za chwilę się zagłębisz, pomoże Ci w autoekspresji za pomocą Twojego głosu i emocji oraz zachęci Cię do szczerości wobec siebie. Podczas wędrówki w głąb energii prawdziwej autoekspresji będziesz wzmacniał swoje wibracje i osiągniesz stan szczerości i czystości wobec wszechświata.